Chcecie może się ze mną zmierzyć, murzyny? Jeśli wygracie, otrzymacie nagrodę w postaci 17 tibia coinów. Czy jest ktoś gotów na pojedynek?